Żarłok i skóra i mando, Jerry, Bogusia, trzyma oraz nasi <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy.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 Nie zła fura, ale zamiast zielonych powinieneś zobaczyć silnik. Wygrali czerwoni. Te auta są napędzane ludzką krwią. Wiesz ile kosztuje benzyna? Showmax prezentuje Blood Drive – nowy, zakręcony serial tak zepsuty, że miał kłopoty z dystrybucją. Brutalna wanturnica i lalkowaty gliniarz walczą z psycholami w śmiertelnym wyścigu. Każdy odcinek odsłania nowe inspiracje Showmax. Kanibale! Przykuj więcej, tato! Potwory! Sekty! Policjanci! Nimfomanki, Amazonki Dobry show z pięknym zakończeniem I mówię do was całkowicie na gorąco Właśnie przed chwilą skończyłem oglądać pierwszy odcinek przy czym jeszcze godzinę temu nawet nie planowałem go oglądać całkowicie przypadkiem usiadłem do tego serialu a nie planowałem go oglądać dlatego, że wcześniej obejrzałem trailer tej produkcji i no absolutnie niczym mnie do siebie nie przekonał. Ja jestem fanem złego kina ale nie jestem fanem kina, które próbuje być złe. I właśnie tego obawiałem się po tej produkcji że będzie to serial które, który na siłę próbuje być serialem złym, który na siłę próbuje odtworzyć w każdym możliwym momencie klimat e, dawnej epoki. Z, z mojego punktu widzenia nie tak dawnej, no ale dobra, nie wchodźmy w tę dygresję. Ja, między innymi, dlatego do dzisiaj nie obejrzałem w całości Kung Fury, czyli krótkometrażówki, którą zachwycił się świat, zachwyciła się Polska nie tak dawno temu, która z kolei nawiązywała bardzo mocno do lat 80 nie obejrzałem jej chociaż próbowałem ją obejrzeć ale ja uwielbiam lata 80 ja uwielbiam e, przerysowanie lat 80 ja uwielbiam kicz lat 80 ale próba przerysowania przerysowania próba sparodiowania tego kiczu e, to jest dla mnie pójście o krok za daleko i film Kung Fury, który teoretycznie był skierowany do mnie który teoretycznie powinien mnie kupić e, całościowo w ogóle do mnie nie trafił. Dla mnie to było coś na zasadzie próby sparodiowania disco polo. Tego się nie da zrobić. Nie da się wyśmiać disco polo, bo disco polo samo w sobie jest tak pokraczne, tak pocieszne i tak wesołe, że nie da się zrobić czegoś, co ma je wyśmiać. Piosenki, która ma je, ma, ma, ma je parodiować, bo ono samo w sobie jest parodią. Chociaż tutaj z drugiej strony mógłbym przytoczyć Stranger Things. Tak wiem, skaczę teoretycznie z tematu na temat, ale wszystko to ma myśl przewodnią. Ponieważ wielu y, widzów, y, którzy krytykowali Stranger Things, właśnie zarzucali mu to, co ja w tym momencie zarzucam y, tym produkcjom, czyli y, próbę bycia y, serialem w klimacie produkcji typu właśnie Gunis Bliskie Spotkania trzeciego stopnia, w próbę odtworzenia tego klimatu. W momencie, gdy możemy sięgnąć po filmy konkretnie z tego worka, po co sięgać po coś, co to odtwarza. Ja się oczywiście w tym przypadku z tym nie zgadzałem, bo Stranger Things kupiło mnie każdą swoją sekundą i każdą swoją sceną. No ale celowo, teraz mówię o tym, żeby, żeby pokazać, że, że, że ja rozumiem dwie strony. I dokładnie tak samo jest z Blood Drive. To niektórych kupi całościowo, innych odrzuci. Ja po prostu miałem tego typu obawy. Co ciekawe, wspomniałem o Kung Fury, tam... Yy, Chyba pierwszy raz został wykorzystany oficjalnie w takiej produkcji dostępnej dla ogółu lektor Tomasz Knapik, to znaczy pierwszy raz w tej drugiej fali, w, tej, w, tej, w, w obecnych czasach postanowiono jeszcze bardziej kuć to żelazo i, i pomimo całego przefajnowania tego filmu postanowiono jeszcze dorzucić Knapika, co oczywiście ja całkowicie doceniałem, ale ja, ja ja po prostu byłem zachwycony samym pomysłem tego projektu, ale właśnie King Fury kupował mnie na, na, na etapie pomysłu, a nie już ostatecznej realizacji. I w tym przypadku, w przypadku serialu Blood Drive, e, za który w Stanach odpowiada stacja Sci-Fi, a w Polsce platforma Showmax, Również zdecydowano się na ten sam krok. Showmax udostępnia ten serial między innymi z Tomaszem Knapikiem w roli lektora i to jest doskonały ruch Showmaxu. Ja doceniam ten ruch, ale to również trochę zwiastowało mi przefajnowanie. Knapik jest teraz na fali, łapie ten drugi wiatr w skrzydła. Wszyscy jadą na nostalgii, więc jak się dorzuci do tego jeszcze Knapika, no to, to już będzie w ogóle ultra fajnie, więc wszyscy będą się bawić, jarać i ojejku, jak to doskonale. Nie dość, że, że klimat tamtych lat to jeszcze Knapik czyta. I ja wiem, w tym momencie można powiedzieć Jezu człowieku, wyciągnij ten kij z tyłka, ale trudno, ja tak mam. Ja lubię złe kino, ale nie lubię kina, które próbuje być złe. No a jak to jest z tym blood drive? Ostatecznie stwierdziłem, że zapoznam się z pierwszym odcinkiem, choćby tylko po to, by, by wiedzieć, co to jest, bo zakładam, że dużo ludzi będzie o tym serialu mówiło. I już na starcie mogę powiedzieć, że mimo wszystko, to znaczy... Moje obawy oczywiście potwierdziły się, ale mimo wszystko ten serial troszeczkę mnie kupił. Mamy tutaj rok 1999, świat po zagładzie, świat, w którym ludzkość pozbawiona jest wszystkiego, są racje wody, nie ma paliwa, to taki świat trochę zwycięty jakby z robokopa albo z filmów tego typu. I bardzo szybko na, na przód wysuwa się dwójka bohaterów. Grace, czyli piękna kobieta, która jest właścicielką y, samochodu wampira. Oraz y, Artur, później nazywany Barbie, czyli policjant, taki uczciwy, ostatni uczciwy policjant, który na skutek zbiegu okoliczności. Trafia na start wyścigu, krwawego wyścigu i na skutek kolejnego zbiegu okoliczności zostaje członkiem tego wyścigu. Członkowie wyścigu mają wszczepione takie bomby na szyi, przez które no, muszą brać udział w wyścigu, bo inaczej ich głowy zostaną wysadzone. Barbie zostaje partnerem Grace i od tej pory oni oboje biorą udział w krwawym wyścigu. Oprócz tego to przeplata się z wątkiem partnera yy, tego naszego policjanta, który również trafia na to miejsce startu wyścigu, ale uchodzi z życiem, traci najwyraźniej oko, ale od tej pory próbuje prowadzić śledztwo na własną rękę. Do tego dochodzą tajemnicze korporacje, cyborgi, ludzie służący za paliwo, ponieważ cały ten krwawy wyścig to jest wyścig samochodów, które są napędzane ludzką krwią. W tym postapokaliptycznym świecie paliwo w zasadzie nie istnieje. Paliwo jest za drogie i są jego resztki, więc wymyślono takie samochody wampiry, które żywią się ludzką krwią i które jeżdżą na ludzką krew. No i pilot... Y Startuje z tym wyścigiem i najprawdopodobniej teraz będziemy obserwować kolejne etapy tego wyścigu. Pod koniec każdego etapu ostatni, który dojeżdża na metę rozstaje się z życiem. No i pewnie ten serial będzie się toczył w taki sposób. Plus nasz główny bohater będzie próbował jakoś tam rozwiązać sprawę hmm, jakoś dobrać się do skóry tym wszystkim osobom, które pociągają za sznurki, które odpowiadają za ten wyścig. Oczywiście no, mamy, mamy samochody, mamy, mamy mnóstwo krwi, mamy dużo seksu, mamy zbliżenia na cycki, mamy wulgarny seks w trakcie wyścigu prowadząc samochód i tak dalej, i tak dalej. Jednakże realizacja, oprawa cała audiowizualna, jest okej, okay. okej, okay, to jest przerysowane, tutaj widać, że na siłę starają się odtworzyć ten klimat, ale mimo wszystko to na chwilę obecną jeszcze się sprawdza. Ten klimat tutaj jest i to wygląda fajnie. I nawet nawet ci bezdomni na ulicy, te, te, ci brudni ludzie, którzy tam podchodzą do tych komputerków i sprawdzają przydział wody, te komputerki też są zrobione jakby ktoś w latach 90. próbował robić komputery przyszłości. To się sprawdza, to jest fajne. To się kurczę nawet udało. Do tego dialogi no, no, no oczywiście są masakryczne, są tandetne, żałosne one-linery, ale no ponownie to na chwilę obecną jeszcze mnie kupiła a w połączeniu z knapikiem autentycznie wypada to dobrze tutaj w każdym możliwym miejscu próbują jakoś, czy to właśnie wizualnie, czy audio nawiązać do, do konkretnego kina nawet przerwy na reklamy są zrobione na takiej zasadzie jakbyśmy pauzowali, czy jakby nam się nagle urwała kaseta wideo w momencie, gdy mamy seks, no to jest cenzura w postaci takich wielkich czarnych prostokątów nałożonych na odpowiednie miejsca czy jest to coś świeżego, czy jest to coś dobrego, nie wydaje mi się jest to jednak jechanie na, na, na pewnej formule i póki co ja jeszcze nie jestem przekonany do, do tego serialu, ale będę go oglądał, będę go oglądał dalej. A to już jest duży sukces, bo przypominam jeszcze raz, jeszcze półtorej godziny temu nie planowałem w ogóle tego ruszać. Jeśli twórcy utrzymają poziom otwarcia, to może być niezły serial, chociaż no ja nie wiem, czy ja to muszę podkreślać, serial maksymalnie przerysowany, serial przeznaczony dla konkretnej grupy odbiorców, chociaż wydaje mi się, że mimo wszystko to jest serial, który trafia jednak do nieco innej grupy odbiorców, bo tak jak zaznaczyłem na początku, ja jestem konkretną grupą odbiorców tego typu filmów, a do mnie niekoniecznie tego typu filmy trafiają. Natomiast wydaje mi się, że ten serial mimo wszystko będzie popularny właśnie przez swoje przerysowanie, właśnie przez swoje przefajnowanie. Tak jak każdy oglądał Kung Fury i każdy się nim zachwycał, tak obstawiam, że bardzo dużo osób będzie oglądać serial Blood Drive i bardzo dużo osób będzie się nim zachwycać. Póki co jednak, na szczęście, przynajmniej... Całkiem przyjemnie mi się to oglądało. Chociaż jestem przekonany, że wiele osób też oceni to negatywnie i do... zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja do tego serialu wrócę pewnie gdzieś tam w moich serialach, w momencie, gdy on się zakończy, albo w momencie, gdy ja zakończę swoją przygodę z nim, bo tak też może być, że po kilku odcinkach stwierdzę, że, że bez przesady. Natomiast na chwilę obecną mimo wszystko kciuk w górę, ponieważ pomimo tego, że ja podchodziłem do niego jak do jeża pomimo tego, że ja w zasadzie trochę już z góry go oceniłem no to pomimo to udało mu się przebić przez, przez tę tarczę więc no, swoje zrobił, więc chyba na chwilę obecną muszę ocenić go pozytywnie i myślę, że no, na razie jeszcze z przyjemnością będę oglądał go dalej, a co z tego wyniknie to zobaczymy za jakiś czas. Na dzisiaj to będzie wszystko. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. You